Miłość.com Z miłości do nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości. Jaki wpływ ma posunięcie rezerwy federalnej na Twój kredyt hipoteczny? Rezerwa federalna podniosła stopy procentowe. Jaki będzie miało to wpływ na Twój kredyt hipoteczny? Według Washington Post ważne jest, aby zrozumieć różnice między krótkoterminowymi a długoterminowymi stopami procentowymi. Zdaniem Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych w tygodniu następującym po wprowadzeniu przez Rezerwę Federalną podwyżki oprocentowania liczba wniosków o kredyty hipoteczne wzrosła o 7,3% w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Pokolenie wyżu demograficznego chce elastycznych domów. Jak donosi Los Angeles Times, w miarę starzenia się pokolenia baby boomersów, termin elastyczność nie dotyczy już tylko kolan, pleców i szyi. Pokolenie to chce również elastyczności w swoich domach. Michael Johnson, prezes Laguna Board of Realtors powiedział The Times, że od pięciu lat obserwuje się rosnący popyt na domy mające wielofunkcyjne pokoje, które łatwo zmienić i dostosować do potrzeb właściciela. Najbardziej popularne są nieruchomości mające pomieszczenia, które łatwo służyć mogą za pokój gościnny, pokój zabaw, biuro lub pokój multimedialny. Zdaniem Johnsona nabywcy są w stanie zrezygnować nawet z odrobiny metrażu, jeśli tylko dom oferuje miejsce, które zaspokajałoby intencje kupującego. Kupno i sprzedaż za pośrednictwem smartfonów Coraz więcej Amerykanów, pokolenie mileniowców, generacji X i baby boomersów decyduje się nie instalować w domu szerokopasmowego internetu. Zamiast tego używają swoich smartfonów, aby uzyskać dostęp do sieci. To z kolei ma ogromne konsekwencje dla sposobu, w jaki kupujemy i sprzedajemy domy. Zdaniem housingwire.com, agencje nieruchomości z wymuskanymi stronami internetowymi po raz pierwszy obserwują, jak ich rynek się kurczy. Jak wynika z artykułu, coraz więcej osób poszukuje domu, wykorzystując do tego celu smartfony. Kwalifikowanie się na kredyt hipoteczny i jego zaciąganie za pomocą tych inteligentnych urządzeń jest już tylko kwestią czasu. Przewidywany wzrost liczby początkujących nabywców w 2016 roku. Jak wynika z opublikowanego w New York Times artykułu na temat trendów dotyczących kupna domu w nowym roku, liczba kupujących po raz pierwszy prawdopodobnie wzrośnie w 2016 roku. The Times zapowiada, że era wielkich okazji dla inwestorów jednorodzinnych dobiega końca, a więcej początkujących nabywców może liczyć na pomoc w ramach nowych inicjatyw rządowych, które ułatwią posiadanie domu na własność. Główny ekonomista Realtor.com powiedział gazecie The Times, że, cytuję, kupujący po raz pierwszy reagują na obniżenie składy na ubezpieczenie kredytów hipotecznych FHA, które wymagają zaledwie 3,5% wkładu własnego. Koniec cytatu.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 Jeśli szukasz dobrego taniego domu, nie czekaj. Takie okazje trafiają się tylko raz w roku. Chicago. Północno-zachodnia część miasta. Blisko Edison i Naraganset. Olbrzymi, murowany, chicagowski bungalow z dwoma dodatkowymi mieszkaniami dla rodziny. Sześć sypialni, trzy łazienki, garaż na dwa auta. Wystarczy 9 tysięcy pierwszej płaty. Rata miesięczna wyniesie jedynie 1400 dolarów.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 kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com Radio 1030 AM nabiera nowej mocy. Nowa częstotliwość, ten sam profesjonalizm. 1300 AM Posiadłość.com Z miłości do nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości. Czy posunięcie rezerwy federalnej jest dobre dla rynku? Co stanie się z cenami domów teraz, gdy rezerwa federalna podniosła krótkoterminowe stopy procentowe? Dyrektor generalny Toll Brothers, firmy budującej luksusowe domy, powiedział na kanale CNBC, że decyzja rezerwy może w rzeczywistości być dobra dla rynku. Przyznaje on jednak, że na rynku posiadłości luksusowych, na których działa jego firma, oprocentowanie kredytów hipotecznych nie jest aż tak decydującym czynnikiem. Najdroższe domy sprzedane w 2015 roku. W 2015 roku sprzedano super drogie domy. Realtor.com przygotowało podsumowanie najdroższych sprzedaży tego roku. Pierwsza dziesiątka sprzedanych nieruchomości osiągnęła łączną kwotę, uwaga, 445 milionów dolarów. Transakcje obejmowały nowy dom z siedmioma sypialniami w Atherton, w stanie Kalifornia o powierzchni 20 tysięcy stóp kwadratowych, który kilka tygodni temu został sprzedany za 35,3 miliona oraz trzypoziomowy dom na plaży w Naples na Florydzie, który osiągnął cenę sprzedaży 45 milionów dolarów. Podaż będzie napędzać ceny w 2016 roku. Jak podwyżka stóp procentowych rezerwy federalnej wpłynie na ceny nieruchomości w ciągu najbliższych 12 miesięcy? Prezes Ginny May mówi, że to zależy od podaży. Wyraził on swoją opinię w programie Squawk Bugs na kanale CNBC. Nie trzeba czekać do wiosny, aby kupić. Po co czekać do wiosny lub lata, aby kupić dom? Według Fax Business News kupno domów zimia ma kilka ważnych zalet. Są też i minusy. Jednym z nich jest to, iż zimą jest mniej domów do oglądania. Z drugiej strony w tym okresie konkurujesz z mniejszą liczbą kupujących, a to duża zaleta. Co więcej, sprzedający chętniej sprzedają wcześniej i raczej nie czekają aż do wniosny, zwłaszcza jeśli tam już nie mieszkają. Uzyskanie kredytu może również zająć mniej czasu, gdyż kredytodawcy nie są tak zajęci w zimie, jak to ma miejsce w ciepłych miesiącach. Inny minus jest taki, że może być trudniej dobrze się przyjrzeć i ocenić faktyczny stan domu z zewnątrz, kiedy Słońce zachodzi o godzinie 16.00.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 112 957 7300. Szukasz domu? Nie trać czasu. www.musaność.com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 Z rynku nieruchomości. Wirtualne wycieczki w świat nieruchomości. Wideo jest przyszłością ofert sprzedaży. Tak twierdzi portal internetowy builderonline.com. W swojej prognozie trendów na rynku nieruchomości w 2016 roku Builder Online przewiduje, iż coraz więcej sprzedających i ich pośredników będzie sięgać po filmy wideo i wirtualne wycieczki, aby wyróżnić swoje nieruchomości. Zdaniem serwisu internetowego, wideo domów pomaga w tworzeniu pozytywnych reakcji i emocjonalnych skojarzeń, zwłaszcza młodszym nabywcom. Przekonaj się sam, zobacz, jak to wygląda, na naszej witrynie internetowej posiadłość.com 10 najgorętszych rynków w 2016 roku. Czy jesteś w pierwszej dziesiątce? Realtor.com zajrzał w kryształową kulę, aby przygotować prognozę i sprawdzić, które dobrze zapowiadające się rynki nieruchomości będą najgorętsze w 2016 roku. Opierając się na przeszłych trendach i zmienności sezonowej rynku nieruchomości oraz na danych ekonomicznych, główny ekonomista Realtor.com i jego zespół określili pierwszą dziesiątkę. Na szycie tej listy znalazło się Providence, w stanie Rhode Island, a tuż za nim St. Louis, San Diego, Sacramento i Atlanta – Listę zamykają Nowy Orlean, Memphis, Charlotte, Virginia Beach i Boston. Liczba odsłon stron z ofertami sprzedaży w tych właśnie miastach jest 60% wyższa niż ma to miejsce w przypadku innych miast. I na każdym z tych 10 najgorętszych rynków domy sprzedają się zazwyczaj 16 dni szybciej niż wynosi średnia w USA. Świąteczny worek z upominkami od kongresu. Czy wiesz, że kongres rozdał nabywcom domów i kredytobiorcom hipotecznym kilka bardzo hojnych prezentów świątecznych? Ten wart 620 miliardów dolarów pakiet wydatków, który kongres uchwalił, zanim ustawodawcy rozjechali się na święta do domów, kryje w sobie kilka prawdziwych niespodzianek. The Washington Post rozpakował je dla Ciebie. Czy zrobiłeś remont domu w 2015 roku z myślą o zaoszczędzeniu na kosztach energii? Możesz być uprawniony do 10% ulgi podatkowej z tytułu kosztów tych ulepszeń, aż do kwoty 500 dolarów. Ustawodawcy przywrócili również 30% ulgę podatkową z tytułu dokonania ulepszeń związanych z energią odnawialną, co więcej brak tu limitu kwotowego. Możesz również odliczyć swoje składki na ubezpieczenie kredytu hipotecznego za lata 2015 i 2016. Kongres ponownie autoryzował również wyjątek darowania zadłużenia hipotecznego, co jest bardzo dobrą wiadomością dla właścicieli domów, których kredytodawcy darowali lub anulowali zobowiązanie hipoteczne w 2015 roku lub zrobią to w roku 2016. Czy należy wykorzystywać efekt Seahawks, aby kupić dom? Ostra konkurencja wśród nabywców inspiruje nowe i kreatywne taktyki. Gazeta Cronkite News z Arizony donosi o jednej strategii, która wydaje się przynosić dobre rezultaty niektórym kupującym. Wszystko zaczęło się w Seattle, dlatego strategię tę nazwano strategią Seahawks. Polega ona na tym, że nabywcy polują na dom podczas niedzielnego meczu futbolowego, gdy gra drużyna gospodarzy. Następstwem jest efekt playoff. Aktywność sprzedażowa w Seattle spada 20% w styczniu i na początku lutego. Jeden nabywca z Seattle, który z powodzeniem zastosował strategię Seahawks po obejrzeniu 40 domów w ciągu 8 miesięcy, mówi, cytuję Odnosisz zwycięstwo za każdym razem, gdy rozgrywany jest mecz po południu. Koniec cytatu.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 847 8476474000. 847 Posiadłość.com AM 1030 WNVR Vernon Hills, Chicago. And AM 1300 WRDZ Lagrange, Chicago. Polska, Radio, Chicago. Kupiłem! Kupiłem! Mój własny dom! Dom! Domeczek, domu A mówili, że to niemożliwe. Haha!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 847, 647, 4 i 30, a w internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu posiadłość.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 847 647 4000. Internet posiadłość.com Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty.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 w internecie posiadłość Com. Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 8476474000. POSIADŁOŚĆ.COM Radio 1030 AM nabiera nowej mocy. Nowa częstotliwość ten sam profesjonalizm. 1300 AM.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 Nowego magazynu Osiadłość Hakerzy nadal dokonują oszustw z przelewami w transakcjach związanych z nieruchomościami. Około rok temu informowaliśmy słuchaczy o oszustwach z przelewami w transakcjach związanych z nieruchomościami. Niestety temat ten jest wciąż aktualny. Pod koniec grudnia Narodowy Związek Realnościowców wydał ostrzeżenie w tej sprawie. Z niepotwierdzonych źródeł wiadomo, że liczba incydentów wzrosła w rejonie południowej Kalifornii. Charakter oszustwa pozostał bez zmian, więc to, co zostało powiedziane w zeszłym roku, jest nadal aktualne. A mianowicie kupujący otrzymuje instrukcję przelewu za pośrednictwem poczty elektronicznej, a następnie postępuje zgodnie z instrukcjami. Następnego Dnia depozytariusz kontaktuje się z kupującym i pyta, czy pieniądze zostały już wysłane. Kupujący sprawdza w banku i otrzymuje zapewnienie, że środki zostały przelane. Gdy pieniędzy nadal nie ma, zaczyna analizować poszczególne etapy. Jak się okazuje, instrukcja przelewu była fałszywa. Wiadomość e-mail została wysłana z adresu, który wyglądał bardzo podobnie do adresu depozytariusza lub firmy weryfikującej tytuł własności, ale w rzeczywistości nie był to ich adres. A rachunek bankowy odbiorcy był prawdziwy, tylko po prostu nie był prawidłowy. A do tego czasu konto zostaje już wyczyszczone. Za całe oszustwo odpowiadają hakerzy. Od jakiegoś czasu tego typu mistyfikacje dokonywane są w całym kraju? Chicago Title opublikowało ostrzeżenie opisujące podane powyżej kroki. Podsumujemy je następująco. Po pierwsze, hakerzy identyfikują konta e-mail, agentów i pośredników nieruchomości. Następnie włamują się bezpośrednio na te konta i identyfikują wiadomości elektroniczne odnoszące się do oczekujących transakcji związanych z nieruchomościami. Z tych ciągów wiadomości hakerzy pozyskują konkretne szczegóły dotyczące transakcji takie jak nazwy stron, zaangażowana firma weryfikująca tytuł własności, depozytariusz odpowiedzialny za transakcję oraz inne informacje specyficzne dla danej transakcji. Potem wysyłają fałszywy e-mail bezpośrednio do kupującego lub kredyt który wygląda jakby został wysłany przez agenta nieruchomości, brokera kredytów hipotecznych lub depozytariusza. Fałszywe wiadomości e-maile instruują kupującego i lub kredytodawcę, aby ten przelał środki niezbędne do zamknięcia transakcji depozytowej bezpośrednio na inne konto bankowe niż podane w raporcie wstępnym lub w instrukcji depozytowej. Oczywiście to nowe konto bankowe kontrolują hakerzy, a nie firma weryfikująca tytuł własności lub posiadacz konta depozytowego. Następnie, jeśli nabywca lub kredytodawca nie wykrywa oszustwa, pieniądze są przelewane na konto fikcyjne kontrolowane przez hakera i niezwłocznie podejmowane. Ze względu na kwoty i złożony charakter dochodzeń i ścigania oszustw z przelewami bardzo prawdopodobne jest, że władze nie zrobią nic, aby pomóc rozwiązać ten problem. W przeważającej mierze zalecenia dotyczące prewencji skupiają się na niezabezpieczonym charakterze większości kont elektronicznych. To pewne, że większość agentów nieruchomości nie posiada bezpiecznych kont i można je łatwo schakować. W świecie, gdzie mają miejsce ataki hakerskie na Target, Sony i Departament Obrony Stanów Zjednoczonych jest mało prawdopodobne, aby większość agentów, depozytariuszy i klientów doczekała się bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Chociaż takie sugestie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe i zaszyfrowane wiadomości e-mail mogą w końcu stać się rzeczywistością, orzeźwiający jest fakt, że spośród wszystkich możliwych miejsc praktyczna i nietechniczna rada pochodzi z ostrzeżenia wydanego przez Stowarzyszenie Pośredników Handlu Nieruchomościami w Kalifornii. Należy pamiętać, iż, cytuję, Kupujący i sprzedający powinni potwierdzić wszystkie instrukcje przelewu zawarte w wiadomości e-mail telefonicznie bezpośrednio z depozytariuszem. Podczas takiej rozmowy należy ustnie powtórzyć prawidłowy numer konta przed podjęciem jakichkolwiek kroków związanych z przelaniem środków. Koniec cytatu. Oczywiście, jeśli instrukcje przelewu zostaną zmienione za pośrednictwem wiadomości e-mail, nabywca powinien je również potwierdzić telefonicznie z depozytariuszem oraz agentem nieruchomości kupującego.